Także tak <śpiewanie> A, nie było leko, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. <śpiewanie> Masz zlasowany mózg, potem i w tej wiem o tym. <śpiewanie> I bardzo mnie to cieszy. <śpiewanie> Myślisz, że to już koniec? <grym> o nie, nie. To jest dopiero początek. Jesteśmy na samym początku naszej długiej podróży. <grym> Myślałeś, że już dawno mnie nie ma, ja wróciłem, żeby znów zrezygnować twój mózg z moimi ludźmi, TDF-em i z wirusem. Double blast to jest o! To jest nowy wymiar! To było potrzebne, człowieku! Tak jest! To było potrzebne! Żeby dobrze wyklepać swój mózg! Ha, ha, ha. A, usłyszymy się na koncertach! Usłyszymy się w internecie! A ja jeszcze powrócę! Ponieważ tak wielu z was liczy, że się nas pozbędzie! A Jesteśmy coraz mocniejsi, coraz silniejsi. Zajmujemy nasze strategiczne pozycje, żeby jeszcze bardziej dymasz was w głowy, wykorzystywasz was, poniżasz, ubliżasz wam, ponieważ nie zabierzecie nam tego, co jest nasze, naszej dumy, godności, naszego hip-hopu. On jest w nas! On jest w nas! I zawsze będzie w nas! Rozumiesz? Więc sam im mordę! Idź obciągaj swojemu idolowi, kiedy zostałeś ponownie przy mary w, w komputer! Dokładnie tak! To wiem ja, dzisiaj bruch! Pamiętaj o mnie, kurwo! W imię zasad, skurwy syno...